Come on, come around They've been taking the people for clown But a day, today, today, you have them empire going down John Paul, him get him a ton burn out Ain't no dick, no, him run gone To I-3, poor Francis Take the youths and for a ride And the car to bring a coat To us, the them box like fire Purge you, them body, mind and soul Too much blood, so go fast To youths and out of control Fire purge South, the future got to be let by the old The last time I want that pole from round yeah. And I tell them, send no more, no come around yeah. They been taking the people for gone. But that would they today, today the empire going down The last time I want that pole from round yeah. And I tell them, send no more, no come around yeah. They been taking the people for gone. But that would today, again, today, empire going down because I want to be known Your people by like clowns, they ain't like a rat in not city, like mouse in not the town. I saw so the pop, I can turn them to town. Dudes, just be careful of them symbols, be careful of them signs, and be careful of them phony sounds. See, it a them pure Ibrahim, them cannot come from raw. We us some in the times of Kelly. Tell them, say, how we go build them, go, how we go design Yahoo, and the black man brings build them into me. Tell them, say, how we we could build them global, we could design, Yahoo, and the black man, we'll spill them into love. Hey, it's the last time I want that Pope from Rome, yeah. and I tell them "Send no more no come around. Yeah. They've been taking your people for crown, but uh, today, today, you're the empire going down. The last time I want that Pope from Rome, yeah. and I tell them "Send no more no come around. Yeah. They've been taking your people for count. They put their them down Them fighting not technology no I bar them control the spirit of the avatar And he's bigger than the most infiriouser than them car Cause in a Babylon is an eternal war, constant time could not be Solomon For them to get the title, them becomes a evil one I want punkus, Now in a Babylon, them build them cities and sinking The last time I want that pope from Rome, and I tell them to no more no come around. They been taking the people for count, but today today they are the empire going down. The last time I want that pope from Rome, and I tell them to no more no come around. They been taking the people for count, but today today they are the empire going down. Bartek Machajewski, Tomasz Żąda, zapraszamy na Nocną Polskę. Rozpoczęliśmy co prawda od piosenki, którą śpiewał artysta z Jamajki, nie z Polski, ale producentem tego utworu oraz kompozytorem, czy współkompozytorem jest Krystian Walczak, czyli Keija Sand, który ostatnio, przez ostatnie lata często pracuje z artystami właśnie z Jamajki i czuje się właściwie pewnie, jakby w jego żyłach też troszkę tej jamajskiej krwi płynęło. Drop Lion przed momentem i Last Time. Kto teraz? Teraz będzie artysta, który wydał swoją płytę dokładnie wczoraj. Płyta jest moim zdaniem bardzo dobra, ale myślę, że tych więcej pochwał pojawi się w rozmowie, która za chwilę. Stach Bukowski w Trójce. Biorę nogi zapatrz ze strachu po nikar, bo wybiłem szybę w Mitsubishi na tyle Spokany, bo nie taki miałem wcześniej plan Kuby płaty na dnie, zupa stygnie, że hej Mama mówi wszystko Wszystko co mam I chociaż mieszkam sam Troną no weekend Wracam co tydzień Nie wiem czego się bać Przede mną jak odkryty Nieodkryty świat Pół wypłaty na dnie Co dzień wstydzę się mniej Tata dzwoni Wszystko będzie ok Bo taki. Tak. Bukowski, witam serdecznie. Dzień dobry. Posłałem tej płyty i pomyślałem sobie tak. Co się stało? To jest bardzo dobra płyta. Ja mówię, że poprzednie <laughs> były złe, natomiast co to jest bardzo sta... dobra płyta i jest zupełnie inna od tego, co zrobiłeś wcześniej. Dużo, wiec, dużo więcej melodii jest w tym, co, co, co zrobiłeś. Dużo więcej takiej delikatności i autentyczności, mam wrażenie. Wow, e, to bardzo się cieszę. Jest mi naprawdę niezwykle miło, bo. Taki chciałem też efekt osiągnąć, to znaczy oczywiście zawsze chcę, żeby płyta była jak najlepsza, ale rzeczywiście mm, o tym, co powiedziałeś na, na samym końcu, czyli ta delikatność i autentyczność w przypadku tej płyty po prostu postanowiłem się jakoś bardziej otworzyć, pokazać bardziej siebie. To oczywiście nie znaczy, że wcześniej nie było mnie, ale tak no, z bardziej osobistej strony. No i miałem nadzieję, że też takie wrażenie wywołam, więc, więc twoje słowa nie ukrywam wywołują uśmiech na mojej twarzy. Ale prawda jest taka, że Babu, no, kto śpiewa tak serdecznie o, o wspomnieniach z dzieciństwa. To udało ci się to uchwycić, jakbyś po prostu cały czas marzył o tym, żeby, żeby nie dorosnąć. E, no, czasami tak rzeczywiście jest, chociaż mm, przyznam, że e, no właśnie. Też się nad tym zastanawiałem, bo mm, zarówno w tym utworze, jak i też w pozostałych zdałem sobie sprawę, bo często artyści piszą piosenki o swoich trudnych doświadczeniach. I ja zwróciłem uwagę, że moje życie raczej jest takie spokojne. Bardzo się cieszę też, że, że, że jest w nim i było bardzo dużo pozytywnych doświadczeń. No i stwierdziłem, że, że może wciąż warto o tym napisać piosenkę i też w jakiś sposób... Um, nadrobić ten czas, w którym oczywiście zawsze myślę, że rodzice sobie zdają sprawę i rodzina, że, że, że było fajnie i że, mm, i że bardzo dobrze wspominam ten czas. Ale stwierdziłem, że warto byłoby to uwiecznić i też w jakiś sposób podziękować za to, w jaki sposób zostałem wychowany i to jakie miałem dzieciństwo, bo po prostu naprawdę mówiąc najzwyczajniej w świecie mi się podobało, więc, no więc chciałem, chciałem to im zostawić też w jakiś sposób. To może z drugiej strony. Teraz będzie Obojętność, czyli piosenka, która jest najnowszym singlem. Zresztą trójka grała tę piosenkę ostatnio jako piosenkę dnia, także byłeś mocno, tak. mocno, że tak się wyrażę, zauważalny na antenie. O, to jest dobre słowo. Posłuchajmy. Czekałem na złość, na rozmowy głośny krzyk, że milczenia w końcu poznam sedno. Głęboki to cios Poszły nadar Stach Bukowski. Yy. Powiedz troszkę o tej płycie, w końcu to jesteś Stach Bukowski, czy to jest zespół Stach Bukowski? No tak, może być to rzeczywiście yy, mylące. Ale tak, teraz już jestem po prostu Stach Bukowski, ponieważ zespół już niecałe dwa lata temu nam się poszerzył, więc stwierdziliśmy, że jeżeli miałbym tłumaczyć, że jesteśmy zespołem, ale już nie, już nie ma ich Oprócz nas perkusista, więc, ale to on jest w tym zespole czy nie, I jaki jest zespół, więc stwierdziliśmy, że łatwiej będzie to po prostu uprościć i że ja jestem po prostu Stach Bukowski. Ale kompozycja to jest ciągle dzieło wasze wspólne. Ym, aranżację bardziej bym powiedział, bo jeśli chodzi o muzykę i tekst, to do tej pory zawsze to byłem ja i wciąż jestem ja. No, tak jesteś podpisani inaczej, troszkę w te, stąd właśnie ten... Tak, ale to wynika powiedzmy pytanie. z bardziej z... Towarzyskich z te, z, układów. Z, tak, dokładnie, dokładnie, świetnie, świetnie to ująłeś. Z towarzyskich układów, yy, więc, więc dlatego w ten sposób to, to wygląda. A co do samej płyty, yy, to jest ona... Yy, Osobista myślę, śmiało mogę tak y, powiedzieć i y, to są takie wydaje mi się opowieści w tak jak powiedziałem, już osobiste, ale o takich prostych e, rozterkach, uczuciach, emocjach, które myślę, że każdemu mogą towarzyszyć na co dzień po prostu. No to są emocje prawdziwe, to nie są emocje wymyślone gdzieś tam po to, żeby Dokładnie. Żebyś siedział, myślał sobie, a co ja teraz mogę powiedzieć, jak jestem ciężko zmęczony życiem i co to spowodowało i, i po prostu śpiewasz o tym, co czujesz, Tak, wrażenie. tak, no, łącznie, z łącznie z tym, że właśnie jeżeli jest dobrze, no to też zaśpiewam o tym, że jest dobrze, bo, bo tak rzeczywiście jest, więc nie będę udawał, że nie. E, ta płyta jest niezwykle przebojowa, muszę przyznać. Miałem jedno skojarzenie, które muszę, z którym muszę się z, mm. z tobą podzielić w tej chwili, bo to był utwór, który wszedł mi do głowy w środku słuchania tej płyty, a słuchałem mi parę razy swoją drogą. Już nie, to, że raz podsłuchałem, mm. bo okej, ok, Bukowski nie będzie. <laughs> Ciekaw się z tym, czy podzielisz moje zdanie. Tak, Najlepszej Marcin Rozynek. Gdzieś tam w tle fionka zdaje się, śpiewa delikatnie. Pewnie, Frogi też nie kojarzysz swoją drogą. Marcina, kojarzysz? E, pomidor. <laughs> Marcin Rozynek, to, ta piosenka była w, w filmie, potem była w serialach i była w całej masie utworów. Natomiast ja mówię o takiej pewnej y, pewnym pomyśle na, na, na całość, o melodyjności, tak. o instrumentach, które były. Gdzieś tam to lata mijają. Oczywiście ta twoja płyta jest nagrana już zupełnie na innym poziomie niż to, co rozrobił swoją drogą. Leczek do ich świetnie te 20 parę lat temu. Natomiast u ciebie ciągle jest taka, taka radość brzmienia w tym wszystkim. Już wspominaliśmy o tym swoją drogą. I, I powiedziałeś, że to nowy producent przy tej płycie zupełnie. Tak, tak. Pierwszy raz y, współpracowałem y, z Marcinem Bąkiem. I rzeczywiście, jak włączyłeś ten utwór, to, to skojarzyło mi się raz, że takie specyficzne brzmienie syntezatorów i klawiszy, które też u nas występuje, ale, ale też taka świeżość i lekkość. Nawet nie, nie, nie porównując do niczego, co wcześniej zrobiliśmy, tylko po prostu takie poczucie większego oddechu i, i, i, i lekkości. To jest, to jest w zasadzie to, co wydaje mi się, że też zmieniło się w tej, przy tej płycie. Zdarzyło ci się, że miałeś takie utwory kiedyś, które właściwie były takie prawie rokowo bluesowe tak, Tego tu nie ma. Tak, tak. No Po prostu czasami tak, yy, tak bywa. Oczywiście wiem, że to nie jest... Yy, że to nie jest zarzut, ale wydaje mi się, że to po prostu zależy od konkretnego nastroju miejsca, w którym, w którym się jest. Ja też e, przez te, mimo że nie minęło wiele lat oczywiście, ani od debiuta, ani od poprzedniej płyty, ale jednak to jest chyba też taki moment życia, w którym człowiek dosyć e, jeszcze szybciej dojrzewa. I wydaje mi się, że też to się u mnie wydarzyło i jestem po prostu w dobrym miejscu, więc, więc stąd myślę troszeczkę mniej tego bluesa teraz. Prawda jest taka, że wszyscy mówią, że ta trzecia płyta jest takim wyznacznikiem, czy on sobie ciągle radzi, czy próbuje odcinać kupon od tego, co było. Tobie się udało pójść w zupełnie inną stronę, udało ci się zrobić moim zdaniem najlepszą płytę jakąś, jaką nagrałeś i jedną z najlepszych, jakie w ogóle słyszałem w tym roku. No pozostaje mi tylko się cieszyć i ci podziękować, no, naprawdę. Co, co dużo chwalenia <śmiech> będzie teraz. Nie no, bez przesady, jeszcze trochę zniosę myślę w tym wszystkim, ale, ale tak, No bardzo się cieszę też yy... Jest to najkrótsza płyta, bo, bo zawiera osiem utworów, natomiast wydaje mi się, że to te, też świadczy o tym, że, że naprawdę nie chciałem tutaj robić nic na siłę i, i, i uważam, że, że te 8 po prostu zamyka ten cały okres i, i to, co miałem w głowie po prostu. Skroiłeś tę płytę na płytę analogową po prostu, nie na kompakt. Być może, muszę to szepnąć kilku osobom w takim razie. Usłyszę, co trzeba, pomimo, że tak słucham cię marnie, podskoczę do nieba. Dla ciebie słońca kawałek skarbie. Tyle jeszcze mogę dać. the ways na chwilę kiedy poczuję lek i ucieknę na trane na moment kiedy napiszę ci nieważne wszystko i nic bez ciebie The a church. Spokojny sen Na ciepłe serce do łez Stach Bukowski bez ciebie. Moim zdaniem to jest taki sztandorowy utwór skrojony na przebój. E, no cies cieszę się. Ale jak jest, czy tak kombinowałeś, jak robiliście ten utwór, że tam musi być taki wstęp i potem takie mocne uderzenie, że to jest, em emocje muszą pójść do góry mhm. i wiadomo, że wtedy cała sala śpiewa razem z tobą. Tak to sobie wyobrażałem, ale też ciekawostkę powiem, że w ogóle na początku e, to miał być e, zupełnie inny utwór pod tym względem, że z tej melodii, y, którą wymyśliłem, już nawet do końca nie pamiętam co to było, ale y, to miał być w ogóle szybszy utwór i y, y, y, zupełnie co innego, ale y, też często jest tak i też było tak w tym przypadku, że jest jakaś melodia, Yy, powiedzmy, że nawet jeszcze nie ma tekstu i coś tam w tym nie pasuje, więc yy, w momencie, kiedy nie, nie ma tego kliknięcia, to yy, staram się podejść z różnych stron po prostu wtedy do tego tematu, na przykład czasami piosenka jest yy, molowa, no to czasami wychodzi na to, że melodia cały czas pasuje i zrobimy z tego piosenkę durową i wszystko się raptem otwiera, wow, ale super. I tak było też w przypadku tego utworu, że yy, zwolniłem trochę tempo Zmieniłem akordy na tej samej melodii. Wtedy się okazało, że okej, okay, to może być właśnie taki hymn, taka właśnie no, może nawet nie tyle, że balada rockowa, ale powiedzmy taki rockowy hymn o miłości, taki podniosły i właśnie z takim dużym kopnięciem i, i że to może być to i wtedy to poczułem. I jak to poczułem, no to wtedy już tekst dużo łatwiej przyszedł. Więc taka jest historia. Historia jest taka, że mówisz o tym wszystkim tak, że masz pełną świadomość tego, co robisz. No nie mnie oceniać, ale skoro, skoro tak to oceniłeś, to, to chyba, chyba rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, bo no, czasami jest tak po prostu, że, że coś klika od razu, a czasami jest tak, że, że nie i, i często też w takich momentach chce się odpuścić, no, już w tym przypadku konkretną melodię czy tekst, ale ja zawsze staram się po prostu zrobić to na 10 razy i zawalczyć, bo może za tym ostatnim zakrętem kryje się właśnie, właśnie jakiś, jakiś skarb, więc to już mi się zdarzało często. Więc też to jest taki trochę sposób, w jaki, w jaki pracuję i też o czym, o czym opowiadam, bo może też, też się komuś wyda ciekawe po prostu. Był Kwiat Jabłoni, była artystka, o której nikt nie pamięta, aczkolwiek ja wtedy zauważyłem, bo jest artystka, była kiedyś swoją drogą gościem, tam przez momencik przemknęła tutaj, przez internet bardziej niż przez antenę. I słuchałem tego i mówię, ten facet, który jest tą zutą, z nie, nie, Nel śpiewa, Stasi Nel w końcu było. No tak. e, świetny wokal. No i to był ten wokal twój. Tak, tak. To był też taki mój, mm, nawiązując jeszcze do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, taki mój prosty, delikatny, niczym, niczym nieskażony w cudzysłowie wokal, tak. No i na tej płycie też jest wokal, bo jest szalona Zuta, która na antenie trójki jest intensywnie grana, którą ja uwielbiam po prostu przez jej szczerość, przez jej zwagiowanie. Jest dwóch w takim razie już. <laughs> Opowiedz troszkę o pracy z Zutą. Z Zutą wszystko wyszło spontanicznie, ponieważ na początku Zuta zaprosiła mnie na swój koncert, żeby wykonać we Wrocławiu jej utwór. I tam po prostu, mm, oczywiście poza sceną znaliśmy się wcześniej i, i mieliśmy bardzo dobrą relację, ale na scenie po prostu mieliśmy no, naprawdę świetny czas i fantastyczną chemię. Yy, I potem w jednym z moich utworów z kolei, yy, w którym to postawiłem na taką zabawę melodią, słowem, chciałem po prostu się trochę yy, nacieszyć muzyką i pobawić w tym utworze i, i akurat w nim potrzebowałem kogoś, właśnie o takim profilu, który, który nie będzie się bał e, zabawy, wejdzie w to ze mną. No i pomyślałem właśnie o, o Zucie, że to jest świetna kandydatka e, do tego i z czego się ogromnie cieszę, zgodziła się i, no i nasza współpraca w studiu też była naprawdę, naprawdę świetna, co też e, już po po premierze będę, będę pokazywał na swoich y, social mediach. Natomiast y, no, jest, jest to wulkan energii i charyzmy, to na pewno mogę powiedzieć. Sprawa niełatwa, muszę to nagrać. Marnuję czas i przeglądam Instagram. Ślady po tobie, co chwilę sprawdzam. Bo zastanawiam się, kogo znalazła. Dziś tyle, co nic. Kilka wiadomości na krzyż Wymienimy na czacie, gdy życzenia napiszesz mi Ty jesteś jak największy przebojem Przy Tobie każdy pęka moment. Jak uber czuję, że jadę w złą stronę Przez Ciebie jestem znów poza domem przeboje Przy tobie każdy pęka termometr. Jak Uber czuję, że jadę W złą stronę Przez ciebie jestem znów poza domem Tu to farsa Przemierzam miasta I coraz bliżej Do ciebie wiem, że sprawdzasz W kadrze miga Ci cudza ręka A w tle przypadkiem grana. Przeboje, przy tobie każdy pęga ten moment jak góle czuję, że jadę w złą stronę Przez ciebie jestem znów poza domem Ty jesteś jak największe przeboje Przy to mi każdy pęga ten moment jak góle czuję, że jadę w złą stronę Przeboję, przy Tobie każdy pęga ten moment Jak ówę czuję, że jadę w twoją stronę Przez ciebie jestem znów Zuta, przepraszam, Zuta chciała powiedzieć. <laughs> tak, z mrozu by jeszcze Wam się przydał jako trzeci do tego dworu. O, no, na pewno byłoby równie wspaniale, ale e, może kiedyś zobaczymy. zobaczymy. Widzieliście się w ogóle w studio nagrywając to? Tak, tak, tak. Zuta przyjechała do Warszawy, właśnie do, do mieszkania Michała, bo tam, tam zawsze nagrywamy wokale. No i bawiliśmy się świetnie. Tam jeszcze jest właśnie taki moment, w którym. Ona odbiera telefon i, i, i udaje, że coś nagrywa się na skrzynkę głosową. No i to był po prostu, to był pierwszy tajek, który zrobiła, więc no, naprawdę świetnie było. Ja tak wybrałem sobie otwory, które dzisiaj moglibyśmy zagrać, i tych, które absolutnie musimy zagrać, to wybrałem pięć. Czyli właściwie prawie całą płytę. No większość, większość, no, można powiedzieć. Jakieś są osiem, to ponad połowa. To teraz będzie Stach Bukowski w piosence o tobie, jakbyś powiedział jeszcze słów, parę o tym otworzył, bo to jest też jeden z tych, które stwierdziłem, że musimy zagrać. Tak, no to jest kolejny utwór, w którym się, się otwieram yy, i też stwierdziłem, że skoro jest to część mojego życia, to, to muszę o tym opowiedzieć, więc to jest po prostu a, piosenka o relacji yy, z Bogiem, akurat w moim przypadku, ale w czymś innym może być też o, o takiej relacji duchowej z kimś innym, ale w moim przypadku jest to po prostu relacja religijna zdecydowanie. O tobie, gdy uciekałem od rzeczy złych, znasz moją każdą odpowiedź. Choć nie usłyszę, co myślisz, ty czasem, gdy latam. i uświadomiłem, że za bardzo Ci się chwalę podczas tej rozmowy, ale wyobraziłem sobie taki tłum falujący przed Tobą podczas koncertów. Teraz szansa jeszcze w, w przyszłym tygodniu na dwa tak. koncerty. Tak, w Warszawie w środę 15 kwietnia i w Krakowie 16. Oczyń, to jest takie miasto, w którym powstaje właśnie taka taka przyzwoita, radosna muzyka. Ja pamiętam spół Big Day, który tu przyjechał do, mm -hmm. do radia. To wspominam zresztą wielokrotnie ten Antony, ale chyba to, to akurat tego nie słyszałeś. Jak Ania z Marcinem przyjechali, przynieśli jeszcze taśmę radiową. Nie? Nawet nie było okay. jeszcze żadnej płyty, niczego. I zostawili. i Powiedzieli, a to, my, to my mamy 14, jesteśmy mamy tutaj płytę, może byście posłuchali dali nam tę taśmę, wyszli bez żadnego oczywiście namiaru na siebie, bez niczego. Pamiętam, że z Kubą Wojewódzkim krzyczeliśmy na antenie, odejdźcie się natychmiast, ponieważ to, co robicie jest po prostu fantastyczne, bo nikt w Polsce wtedy nie grał tak radośnie, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak oni wtedy. No i tu kolejny artysta z Olsztyna, proszę bardzo, i płyta, która niesie dużo przyjemnych chwil. No tak, w zasadzie to trochę tak, jak mówimy o, o Włochach czy Hiszpanach, że tam ludzie są weselsi, bo jest słońce, jest woda, to może tak właśnie można powiedzieć o, o ludziach z Olsztyna. Mamy wiele jezior, w lato zawsze jest słonecznie, więc są to na pewno warunki dobre do tworzenia takiej muzyki. Ja nie nienawidzę wesel. Jedyne wesele, które mi się podobało, to było wesele mojej siostrzenicy, które było w hotelu nad jeziorem w Olsztynie. No to myślę, że idealnie to podsumowałeś w takim razie. To teraz będzie piosenka, troszkę myślę, że mogłeś zainspirować Beatlesami When I'm 64, czyli 2079. Trochę tak, trochę tak, yy, z, tylko tu z kolejki gdy będę miał y, 80, yy, ale tak, jesteśmy blisko w, już 16 lat przy, przy, przy takich liczbach, to myślę, nie jest aż tak dużo. Ale rzeczywiście, yy, to też może trochę y, się wydać szalone, ale postanowiłem yy, też zostawić coś dla siebie, yy, taki list w formie, formie piosenki, który będę mógł... List w butelce. Yy, tak, list w list piosence, <gry> który, który będę mógł przeczytać, jak będę miał... 80 lat, i, i, i mam nadzieję, że, że, że wtedy skonfrontować to, co, co myślę teraz, z tym, co będę myślał w tamtym momencie. Od kilku dni już nie odzywam się, a miałem napisać, jak mi minął dzień. To do siebie, wspomnienie na dwa tysiące. Zdobyłem pracę, ożeniłem się i już zobaczyłem wiele pięknych miejsc Mam nadzieję, że uśmieje się tak samo, kiedy zestarzeje do mi spokojny sen i czuję, że więcej mam niż mogłem chcieć. Mam nadzieję, że dla siebie chociaż trochę nie wydorośleje. Szczęśliwe, że czasem co trudne lub niemożliwe przychodzi, że żebyś nie został byś napisał jeszcze dodatkowo, czy nie, nie, w tej piosence nie zawarłeś w swoich marzeniach na przyszłość, a być podsumowaniu. E, no myślę, że ta płyta też jest takim fajnym e, stemplem e, i, i, i listem w całości, ale... Hmm. Myślę, że w większości chyba zawarłem to, co chciałem, chociaż teraz, jak to mówię, to pewnie okaże się, że po wyjściu studi ze studia coś nowego się pojawi, albo, albo jakaś nowa rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ale na pewno jest to po prostu stan rzeczy na, na rok, powiedzmy, 2025 mojego życia i na pewno tak będę mógł to odczytywać. Masz konkurencję dość sporo, bo parę dni temu wyszła płyta Rona Krześniaka. Czyli w dość podobnym klimacie. Może nie dosłownie identycznym, ale gdzieś w te rejony są podobne, więc Jasne. Dwie, dwa, mhm. dwa takie mocne uderzenia w ciągu jednego tygodnia. Ale to, to myślę, że zawsze pozytywnie zarówno dla mnie, jak i dla słuchaczy, dla wszystkich, bo im więcej, im więcej muzyki, e, zwłaszcza tej naszej rodzimej, prawdziwej, organicznej jeszcze, e, tym lepiej. I ja też nigdy nie traktuję tego w żaden sposób jako rywalizację, bo wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę posłuchać mnie czy kogoś innego, to, to, po prostu, to po prostu to zrobi, więc staram się nie oglądać na innych na pewno. Fakt, że siłą tej płyty jest to, że to jest to płyta twoja, to nie jest kopia czegokolwiek, co już było, tylko to jest to, co posta postanowiłeś yy, pokazać słuchaczom yy, w pełni yy, autorsko i w pełni yy, odpowiedzialnie za, za to, co robisz. Taki Nikt bukren. nie może ci zarzucić, że a ten Krześniak to tak y, też fajny, ale ten jest y, też fajny, ale generalnie to wszyscy kopiują kogoś. U was tego nie ma. No to chyba jest... Y, dzisiaj wspominałeś o komplementach, ale myślę, że to jeden z, z lepszych, jaki ja ostatnio dostałem, bo, bo myślę, że że jeżeli ktoś mówi, że, że muzyka jest właśnie autorska i, i niepodobna do niczego innego, to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie autor może usłyszeć. Także Koleg dziękuję. Kolega będzie w tej chwili na zakończenie naszego spotkania. Kolega, mówiłeś, kiedy był wyłączony mikrofon, że miał brzmieć zupełnie inaczej. No, miałem nadzieję, że, że również będzie to męski duet, ponieważ piosenka opowiada o takiej trudnej męskiej przyjaźni e, i, i, i o jej trudnościach nie do końca się udało. Być może to się jeszcze, jeszcze zmieni, ale myślę, że, że na pewno utwór w swojej treści na tym, na tym nie traci. Może wręcz nawet zyskuje w tym kontekście. Stach Bukowski w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kolejny rekord i mija czas Przestałem być twoim kolegą Chciałbym zapytać dlaczego A może za duże ma ego Bo czeka na krok mój i marzy by dopiąć swego O, niczego nie rozumiem się zbyt jak się czuję proste przekazy to lubię i otworzyć się z tym nie umiem i otworzyć się z tym nie umiem i otworzyć się z tym nie umiem dawałem znak Dzwoniłem na głuchy telefon, szukałem dnia, nie było już następnego, chciałbym zapytać dlaczego, a może mi lepiej bez niego, bo czekam na krok mój i marzy by do. We'll Stach Bukowski w Trójce. Podczas naszej rozmowy przewinął się wątek płyty, którą nagrał i wydał ostatnio w ciągu ostatnich paru dni Leon Krześniak. Leon był swoją drogą gościem Nocnej Polski ładnych parę miesięcy temu, kiedy o płycie zaczynał mówić, że powstaje. Płyta już jest i brzmi też podobnie jak płyta Stacha w Wyśmienicie, moim prywatnym zdaniem. więc może próbka trzech utworów w tej chwili wraz z nami w Trójce w Nocnej Polsce. w miejscu stać pod górkę wolę niż na skróty do ideału wiele brak za duży plecak ciasno Chmurami nie narzekam Miałem, że da się do przodu iść, nie ma co tego kryć, ja i ty to już różne historie, zamykam oczy na moment, czuję twój dotyk, lecz jesteś daleko, jakoś tu szaro i zimno, czas płynie Jesteśmy tylko tłem